Witam w nowym, wspaniałym konglomeracie podcastowym, czyli na nowej, wspaniałej platformie, która zbiera wszystkie Wasze nowe, wspaniałe, ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymas, Szymon Cieśniński, to ja, witam Was i zapraszam na omówienie 35. tytułu w ramach Marvel Cinematic Universe, a mowa oczywiście o filmie Kapitan Ameryka – Nowy, Wspaniały Świat nowy, wspaniały świat. Reżyserem tego filmu jest Julius Ona, który reżyserował m.in. Paradoks Cloverfield, a za scenariusz odpowiadają Rob Edwards, Malcolm Spellman, Delan Masson, Peter Glantz oraz sam reżyser. No i tutaj Spellman i Mason są istotni, gdyż to oni pisali serial Falcon i Zimowy Żołnierz. Oni odpowiadali za scenariusz na pewno pierwszego i ostatniego odcinka, no i przy pozostałych też tam współpracowali. I to w tym serialu Falcon przyjął tytuł Kapitana Ameryki oraz otrzymał z Wakandy nowy kostium, nowe skrzydła, gadżety i to jest tutaj już w tym filmie obecne. No i jako sam Wilson oczywiście powraca w obsadzie Anthony Mackie, poza tym powracają również Dany Ramirez jako Torres. Mam ochotę powiedzieć Jacqueline, ale ja wiem, że jego imię jest czytane w filmie inaczej, więc powstrzymywałem się. W każdym razie Ramirez powraca jako Torres, Carl Lambly powraca jako Isaiah Bradley, Harrison Ford tutaj się pojawia on zastępuje zmarłego niedawno Williama Harta jako prezydenta Tadeusa Rossa. Poza tym zobaczymy na ekranie m.in. Sheeran Haas w roli takiej sekretarz odpowiedzialnej za ochronę pana prezydenta. Pojawi się Giancarlo Esposito i on gra dosyć cringe'ową postać, która została dodana w dokrętkach. Jego miało tutaj w ogóle nie być. Mnie się ona nawet podobała, ale no mądry jej wątek nie jest. To już teraz przyznaję. I powracają także Tim Blake Nelson oraz Liv Tyler. Jako sami wiecie kto... A jeśli nie wiecie, no to dowiecie się w trakcie seansu, nie będę tego spoilerował. Oficjalna zajawka fabuły brzmi następująco. Sam Wilson, nowy kapitan Ameryka, znajduje się w środku międzynarodowego kryzysu i musi odkryć motywy nikczemnego globalnego spisku. No i troszkę to może <grych> za bardzo takie patetyczne, no ale coś w tym jest. Rzeczywiście... Mamy do czynienia z międzynarodowym kryzysem. Znowu losy świata są zagrożone, no bo skala musi być ogromna. Nie? To, to, to już nie może być film o gościu, który, nie wiem, no, mści się za stratę bliskiej osoby, czy tam próbuje jakoś znaleźć misję w życiu swoją własną, czy coś. Nie, to musi być ratowanie świata znowu. No i mamy jakiś tam spisek, no i rzeczywiście Sam Wilson, nasz nowy kapitan Ameryka. Zostaje w to wszystko wplątany, no i też ma tutaj jakiś osobisty interes w tym, żeby ten spisek zdemaskować, tak żeby odkryć kto za tym wszystkim, co się w świecie przedstawionym dzieje, stoi. I zacznę od tego, że chociaż nie miałem wielkich oczekiwań odnośnie tego filmu, to trailer w miarę mi się podobał. Więc ta fala negatywnych recenzji, która się pojawiła zaraz po premierze światowej, nie odwiodła mnie od wizyty w kinie. Udałem się do kina, no i w kinie trochę zrozumiałem tę recenzję. Bo przez pierwszą połowę seansu ja byłem w miarę zadowolony. Film nie był odkrywczy, był też mniej widowiskowy od konkurencji. I tu mam na myśli no, chociażby ostatnie filmy z MCU. Był mniej widowiskowy ponieważ sam Wilson nie ma takiego repertuaru choreografii jak Spider-Man czy Doctor Strange chociażby, ale mimo wszystko obserwowanie Kapitana Ameryki w akcji dawało trochę satysfakcji. Czułem się kapkę jak na seansie starych filmów akcji, ale nie takiego typowego kina kopanego, a tej akcji z elementami thrillera szpiegowskiego czy politycznego, no bo tutaj też o to się rozchodzi w fabule. Troszkę to wszystko było odtwórcze, ale przyjemne. tak? To jak jak taki posiłek w szkolnej stołówce. Nie? nie najlepszy, ale jednak zaspokajający głód, hamburger czy jakaś tam zapiekanka w szkolnej stołówce. Mniej więcej tak <grych> ten seans spożywałem, nie, jak tego typu posiłek. Niestety dość szybko film zdradza nam wszystkie sekrety. Autentycznie odkrywa wszystkie karty praktycznie i nie zachowuje nic na ostatni akt. Widz orientuje się, co jest przyczyną tego globalnego konfliktu, kto i dlaczego za tym stoi, kto i dlaczego zostanie czerwonym halkiem. Widz wie także, że nastąpi eskalacja i że dojdzie do starcia Halka z Wilsonem, to było przez zwiastowane nawet na plakatach i widz wie, jak to starcie się zakończy. Jasne, są detale, których trudniej się domyślić, na przykład tego faktu, jak absurdalnie, głupio zakończy się to wspomniane starcie, ale tak czy siak ta druga połowa filmu jest mało odkrywcza, jest nudna. Jakakolwiek logika tam też przestaje mieć znaczenie. Rzeczy się dzieją, czuć troszkę te dokrętki i jednocześnie braki pewnych scen, które być może w oryginale miały się znaleźć w kilku miejscach. Główny złol zaczyna się teleportować po świecie przedstawionym w miejsca, w których nie powinien się znaleźć, a jego moce, chociaż rzekomo są oparte na nauce, inteligencji i technologii, no to działają tutaj jak magia. Typ jest po prostu omnipotentny czasami, gdy chce tego scenariusz, a potem kończy, jak to zwykle kończą złole w tego typu filmach. Relacje międzyludzkie w tej produkcji są strasznie sztuczne. Czasami, jak z kiepskiego dramatu, innym razem jak z jakiegoś licealnego teatru, dostajemy dialogi o ciężarze odpowiedzialności spoczywającym na superbohaterach. O tym, że współczesny świat potrzebuje bohaterów, ale to nie jest proste. Nie o tym, że nie każdy musi być jak Steve Rogers oraz że niektórzy chcą być jak Sam Wilson. No i początkowo to da się znieść, ale gdy powracają tego typu rozmowy, dialogi, monologi, czwarty, piąty czy szósty raz, no to już naprawdę zaczynamy zgrzytać zębami. Co innego jest słuchać rozsterek, nie wiem, nastoletniego czy dwudziestoparoletniego Petera Parkera który no właśnie jest dzieckiem nastolatkiem młodym dorosłym i nie radzi sobie z łączeniem życia prywatnego zawodowego superbohaterskiego, wpada w depresję tak czuje że nie może się spełnić w żadnym z tych aspektów swojego życia i tak dalej a co innego jest słuchać wątpliwości sama Wilsona który jest de facto no żołnierzem najemnikiem tak w wypasionym kombinezonie jeździ na misję i na początku filmu wiecie nawet się tym bawi, nawet jak tam trochę oberwie to w ogóle jest spoko nie jest Friday jest fan, a potem nagle rzuca nam jakieś smuty. Dodatkowo my wiemy, że Wilson nie przyjął serum Super Żołnierza, więc film bardzo mocno to eksploruje i pokazuje nam, że można go pobić. Tak? Typ ma wypasione skrzydła z Wakandy, ale przez większość filmu nie używa żadnych gadżetów, losy świata są zagrożone, Wilson wpada na ważny trop, ale w uratowaniu sytuacji przeszkadza mu szóstka mięśniaków. Tak stoją mu na drodze. No i co się dzieje? No, czy może ich być może sparaliżować jakimś gadżetem, czy nie wiem, rzucić tarczą tak, żeby ich wszystkich po prostu powaliła? I czy w ten sposób może rozwiązać globalny kryzys? Być może tak, ale w tym filmie nie. On musi walczyć na pięści, on musi dostać paralizatorem po żebrach, jemu coś musi rozciąć ten kostium na piersi, on musi oberwać 43 razy. A globalny kryzys musi eskalować, no bo inaczej nie będzie filmu. I to osłabianie Wilsona w tej produkcji jest naprawdę absurdalne. Ja rozumiem, jakby to był jego początki, nie? Sam początek, zanim został oficjalnie Falconem i tak dalej, czy coś. Ale na tym etapie, no to jest bzdura, tak? Raz nie ma kostiumu, zostaje zaatakowany przez typa z pistoletem, więc musi się chować, na czworakach tam przemykać, żeby nikt go nie zauważył, potem polewa akumulator wybielaczem, czy innym rozpuszczalnikiem, by ten zaczął dymić i dopiero potem pod osłoną tego dymu powala wroga. No, normalnie Ninja Smoke Diffuse na B, na daście, dwa w cs -ie. No nie tego się jednak po tym filmie <grywania> spodziewałem. I ta świadomość, że Wilson dostaje po twarzy, mimo że jest tak potężny i nie powinien tak łatwo obrywać, no to trochę zabija moją empatię. Nie? No bo tak czuję, że to nie jest tak, że bohater sobie nie radzi, tylko to jest tak, że scena już go osłabia, żeby Udowodnić nam, że niby sobie nie radzi. A niestety te wątki z otoczenia Willisona też są prowadzone średnio jak nie gorzej, bo w tym filmie jest tam gdzieś zagrożone życie i zdrowie jego bliskich, przyjaciół, etc. Tak bliskich Falcona, kapitana Ameryki, ale przez wydumane dialogi w ogóle nie czuć ich dramatu. nie. Na początku My jeszcze widzimy w tych relacjach trochę luzu, szacunku, jakiejś takiej frajdy. Myślimy sobie, no spoko, postacie, tak kibicujemy i niech im się dobrze wiedzie, ale później już nie ma silnych, żywych emocji, tylko jest taki wykalkulowany, pseudofilozoficzny bełkot pitu, pitu o misji, odpowiedzialności, bla, bla, bla. No i kiedyś może by mnie to trochę ruszyło, ale na tym etapie MCU no to jest 35 film, no naprawdę ile można, nie? I to też nie jest nowy superbohater, który ma moce, czy kostium, czy misję od wczoraj, tylko ktoś, kto jednak no już troszkę swojej pańszczyzny odwalił na tym poletku. No i pojawia się nagle Czerwony Hulk. Nie? No i myślałem, że może to będzie ten pik tego filmu, że to będzie to wielkie wydarzenie, ale niestety nie, ponieważ Red Hulk jest po prostu reskinem oryginalnego Hulka. On nie ma tutaj inteligencji swojego odpowiednika z komiksów, nie posiada też jego umiejętności. Tak naprawdę to, że jest czerwone tutaj nie ma większego sensu. Od wścieka się nie, y, mutuje Hulk smash, a potem mu przechodzi i po zabawie tyle. No tak zmarnowanego potencjału też dawno nawet w MCU nie widziałem. I również od strony wizualnej ten film nie powala. On nie jest brzydki, ale przez większość sensu czuć, że obcujemy ze scenami kręconymi na green screenie, czy w tym green roomie tak właściwie. W dodatku starcia, nie? No bo to jest jednak film superbohaterski, film akcji blockbuster, więc tutaj chodzi ostatecznie trochę o te pościgi na walanki strzelaniny. Te starcia często odbywają się na czarnym tle, w ciemnych korytarzach tajnego podziemnego kompleksu wojskowego przykładowo. No właśnie Oglądając ten film, pomyślałem sobie, już wiem, po co Amerykanie budują te wszystkie podziemne więzienia, laboratoria itd. No, żeby kręcić w nich potem blockbustery. Nie? No bo nie możemy mieć sceny na normalnym tle, tylko właśnie jakieś czarne ściany z czerwonymi czy zielonymi światłami. W ogóle jestem ciekawy, jak ci ludzie tam pracują, tak? Jak mnie to zawsze irytuje, tak teraz po prostu od roku no, trygeruje mnie to jeszcze bardziej no bo nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek w takich warunkach mógł prowadzić prace naukowe czy jakiekolwiek inne, no ale tutaj mamy znowu tego typu właśnie kompleksy i laboratoria. Trafiamy też w mury jakiegoś klasztoru, gdzie też jest ciemno i potem nagle mamy w biały dzień akcję na tle Białego Domu. I to była scena, która mnie totalnie wiecie, wybudziła z tego letargu i poczucia zmęczenia i zniechęcenia i wzbudziła mój optymizm. Ucieszyłem się, że w końcu coś widać, to naprawdę... Jest całkiem widowiskowe, co tam dostajemy. Widzimy bohaterów w świetle słońca, w blasku dnia i wtem na ekranie pojawia się dym. Ale nie wybrano papieża. Pojawia się dym, którego źródło nie jest mi znane. Nie wiem, może na coś nie zwróciłem uwagi, ale pojawia się dym znikąd, moim zdaniem, który zasłania pół ekranu. Później wybuchają jeszcze dwa śmigłowce i dym spowija już cały ekran i znowu jest ciemno, nie no, dramat. Naprawdę, yy, nie wiem, no, jeżeli nie stać nas, tak, albo nie mamy technologii, efektów, ekipy, żeby zrobić ładną scenę w ciągu dnia, no to może, nie wiem, przytnijmy te sceny na ciemnym tle, zróbmy jedną ładniejszą. Niech tej akcji będzie mniej, ale niech się prezentuje dobrze, no bo tutaj ten dym no to już było takie naprawdę budżetowe zagranie, a to jednak jest film kinowy, nie? I to film z Budżetem, a nie serial. No w serialu jeszcze ok, przełknąłbym to, ale w kinie to jednak boli. Później na szczęście finałowa walka jest już znowu dość jasną sceną, ale tak naprawdę wypada co najwyżej ok. I to nie przez to, że ja byłem jakoś tam zniechęcony, no bo ja do końca chciałem wierzyć o tym filmie, czy mi zaskoczy, że on trzyma jakiegoś asa w rękawie. Ale dostajemy takie tradycyjne lanie po pyskach, nie poziomy mocy poza skalą. W sumie wiemy, czym to się skończy, ale to też jest bez znaczenia. Tak, no Jest nawalanka, potem wjeżdżają epilogi, jeden, drugi, trzeci, czwarty, napisy końcowe i piąty. I rzeczywiście na koniec czuć, że są zamykane te kolejne wątki. One są, te epilogi, trochę cringe'owe, no ale domykają poszczególne relacje więc są ok. Potem wjeżdżają napisy i kojarzycie, tak, że w MCU po napisach tych animowanych mamy zazwyczaj jedną scenę, dodatkową, czasami zabawną, czasami zwiastującą już coś z przyszłości MCU czy kolejny film. A na koniec napisów mamy jeszcze drugą taką scenę, no to tutaj po napisach animowanych, które zresztą były chyba najsłabszymi napisami animowanymi, jakie pamiętam, no, są, no, no, są bieda <laughs> animowanymi napisami, po nich nic się nie pojawia i dopiero na sam koniec wjeżdża scena, która sugeruje nam, że istnieje multiversum. Powtórzę, tak? Ostatnia scena, jedna z postaci mówi, że no, istnieje więcej niż nasz świat, istnieje multiwersum. No niesamowite, no. Poczułem się znowu, jakby był 2016 rok, tylko wtedy to kogokolwiek jeszcze jagało, kręciło, teraz bardziej męczy i irytuje. I naprawdę, no, nie rozumiem, po co ta scena tutaj się znalazła, i w ogóle nie rozumiem, dlaczego ten film ma taką akurat formę, a nie inną. Tak, jak scenarzyści doszli do Wniosku, że, że to w takiej formie będzie dobre, bo ten film nie zachowuje nic ciekawego na trzeci akt. I dodatkowo jest do bólu bezpieczny. 35. film, tak, w tym yy, wielkim serialu MCU. Film, tak, seriale to swoją drogą, tak ironizuje tylko z tym serialem, a stawką znowu są losy świata, giną ludzie, ale nikt się tym nie przejmuje, oczywiście jednostki trochę bliższe naszemu serduszku niby są zagrożone, ale to jest pic na wodę i my to też wiemy, no bo to wynika jasno z fabuły, że tam się nikomu w sumie nic nie stanie, I to wynika z fabuły, którą poznajemy przed ostatnim aktem jeszcze. Ja nie wiem, po co kręcić tak bezpieczne kino superbohaterskie w 2025 roku, zwłaszcza, że protagonistów i antagonistów naprawdę można spokojnie pozabijać i zastąpić ich innymi. Nie ma z tym żadnego problemu. No i też tych komiksów, tych ranów, arków jest tyle, że jest w czym wybierać. No i tutaj to, co wybrano do tego filmu jest niestety kiepskie. I dodatkowo czuć, że to jest kolejny odcinek Tasiemca. Tego nie można oglądać tak totalnie solo, znaczy może inaczej. No można ale człowiek będzie chyba trochę pogubiony czuł. Na start dostajemy tonę ekspozycji, ale potem pojawiają się jeszcze postacie, które bez wiedzy o MCU i to też o serialach są jakimś, jakimiś randomowymi, tak przemawiającymi i mówiącymi dziwne rzeczy. W dodatku bez wiedzy o serialu czy o Eternalsach jest tutaj kilka takich podstawowych dla tego filmu wątków, które zostaną niejasne dla widza, nie są jakoś eksplorowane. I to raczej, tak jak mówię, nie niszczy całkowicie sensu, ale naprawdę nie rozumiem tych decyzji. Tak nie rozumiem, dlaczego akurat w Kapitanie Ameryce powraca wątek Tiamuta. Pamiętacie, kim był Tiamut? No ja tutaj nawet nie byłem pewny, nie? czy to jest na pewno to, gdy wjechał nam na ekranie, No, bo nawet nie wiem, czy nazwa tutaj pada. Jeżeli pada, no to ja jej nie wyłapałem za pierwszym razem. I się zastanawiałem chwila, czy to ma, czy to jest właśnie nawiązanie do Eternalsów, czy to nie wiem jest coś z seriali, których nie widziałem, czy może nie wiem, o czymś zapomniałem zwyczajnie. No nie podoba mi się, jak to jest teraz łączone. Tak, pierwsza połowa tego filmu to dla mnie jakieś nie wiem 6 na 10, nic rewelacyjnego, ale całkiem w porządku. Druga to 3 na 10. Więc średnia to jakieś, nie wiem, 4,5. Można zobaczyć, by być na bieżąco z tym serialem, ale dla mnie to jest jedna z najsłabszych jego odsłon. Mimo, że te ostatnie filmy też mnie nie powalały, ale tak wychodziłem z kina jednak jako tako zadowolony. Tak gdzieś sobie myślę, no nie było dobre, ale złe też nie, w porządku. Tak zobaczyłem na wielkim ekranie, w domu bym nie obejrzał spoko. A tym razem jednak wyszedłem troszkę niezadowolony i powtórzę, no chciałbym, wolałbym, tak, żeby kino bohaterskie znowu opowiadało o małych dramatach, żeby skupiło się na indywidualnych historiach i emocjach, a nie na ratowaniu świata, wszechświata czy multiversum. Oraz wolałbym, by solowe filmy poświęcone czy to jednostkom, czy jakimś zespołom bohaterów opowiadały ich losy i na tym się skupiały, żeby to było clue, a nie żeby rzucały jakieś okruchy tego wielkiego lore, czy żeby był jakieś nawiązania, pięć filmów wstecz, ale bez no jakiejś właśnie większej eksploracji, tylko na zasadzie, o patrzcie, tam był taki motyw, tutaj powraca, tak? Bo, bo tak, nie? Przez kilka lat on nie istniał, a teraz po prostu pojawia się znikąd. No właśnie te okruchy wielkiego lore, umówmy się, ono na tym etapie nikogo nie interesuje, bo ono od tolory, tak? Od 12 filmów i 13 seriali, bo chyba tyle już tego wszystkiego było przez czwartą, piątą fazę, to nie doczekało się wszystko zwieńczenia, jakiegoś payoffu. To jest tak rzucane w nas. Jest masa takich otwartych wątków, tak naprawdę na tym etapie w MCU, które nie wiadomo w sumie, czy kiedykolwiek zostaną domknięte i czemu służą. no Domknijmy po prostu część, a nie otwierajmy nowe drzwi, tak? No bo na tym etapie no w każdym filmie może się pojawić cokolwiek z innego, ale sensu ładu składu to za bardzo nie ma. I chciałbym powiedzieć tutaj, że trochę szkoda Makiego, bo on akurat tutaj aktor, tak, który wciela się w Kapitan Ameryka, on się stara, ale z drugiej strony nie wiem, też nie jestem przekonany, bo chociażby, nie wiem, nosi jakieś sztuczne mięśnie, przez które wygląda jakby przedawkował przed treningówkę i miał po prostu permanentną pompę mięśniową i mówiłem o tym, także film z jednej strony nam chce powiedzieć, zobaczcie, no, Maki czy nie maki. Wilson, tak, Wilson jest słaby, Wilson jest człowiekiem, nie przyjął serum, czy on się nadaje na superbohatera, a może jednak te jego wątpliwości są Gdzieś tam uzasadnione, no, przecież każdy może go zranić, każdy może go zabić, a z drugiej strony typ ma permanentną pompę mięśniową, no. No głupie to jest. <głos> I to myślę, zakończę. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia następnym razem. Tak, na Thunderbolts też pójdę do kina. I potem na kolejne filmy, pewnie też. Ojej. No niestety.